Radioterapia Pięć łącząca wnuków z dziadkami jest niesamowita i nie można jej z niczym porównać. Mało kto z nas dogada się tak dobrze ze swoim dzieckiem, a babcia i dziadek prawie zawsze znajdują z wnukiem wspólny język. Dziadkowie są nieocenioną pomocą w opiece nad dziećmi. Czy tak rzeczywiście jest? Zapytam Agnieszkę Żydonis, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którą witam dziś serdecznie. Witam Państwa. Obecność dziadków w życiu naszych dzieci jest dla nas często sprawą oczywistą. Dziadkowie zawsze chętnie zajmą się maluchami. Chociaż zwykle je rozpieszczają, ale tak naprawdę to dobrze, my możemy skupić się na ich wychowywaniu. Dziadkowie są niezawodni, cierpliwi, mają potrzebne do zajmowania się dziećmi doświadczenie, no i możemy im zaufać. Pomoc, którą służą nam nasi rodzice, wydaje się nam rzeczą najnaturalniejszą pod słońcem. Uważam, że tak po prostu musi być. Z tego powodu bardzo często zapominamy o tym, jak ogromne mamy szczęście, jak to dobrze, że nasze dzieci mogą być współwychowywane przez swoich dziadków. A dlaczego dzieci lepiej dogadują się z dziadkami? Rodzice zwykle pokładają w swoich dzieciach jakieś nadzieje, mają wobec nich określone oczekiwania, a czasami nawet snują w jego imieniu konkretne plany. to oczywiście nie wynika z ich złej woli. Oni po prostu uważają, że z ich perspektywy życia wygląda inaczej i że lepiej potrafią ocenić, jakie decyzje są najwłaściwsze. Z kolei dzieci od mamy i taty oczekują bezgranicznego zaufania, maksymalnej swobody, całkowicie wbrew zdrowemu rozsądkowi. Gdy nasze pociechy chcą się usamodzielnić, wiedzę, którą posiadamy, one uważają za zdezaktualizowaną. To właśnie jest przyczyną odwiecznego konfliktu pokoleń. Natomiast z dziadkami jest inaczej. Mają swoje zdanie, czasem się z nim podzielą, a czasem nie, ale na ogół nie starają się ingerować w życie wnuków, nie próbują wpłynąć na ich decyzje, nie próbują kierować wyborem ich życiowej drogi. Po prostu przyglądają się poczynaniom najmłodszego pokolenia i udzielają tyle wsparcia, na ile są w stanie. Dziadkowie mają ten przywilej, że są zwolnieni od obowiązków rodzicielskich. Nie muszą nakłaniać dziecka do jedzenia, nie muszą się z nimi spierać o sens uczenia się fizyki nie muszą ganić za złe zachowanie. To jest rola mamy i taty. Dzięki Dzięki temu są zwykle traktowani przez wnuki jako sojusznicy. Darzą babcie i dziadka zaufaniem, a to jest naprawdę dużo. Rodzice są zwykle bardziej skorzy do surowego oceniania postępów swoich dzieci. Babcia i dziadek nie są tak stanowczy. To niezwykłe, bo przecież różnica wieku pomiędzy najstarszym i najmłodszym pokoleniem jest naprawdę duża. I mogłoby się wydawać, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za niemożność porozumienia się pomiędzy sobą członków rodziny. Okazuje się, że niekoniecznie. A jak ważni są dziadkowie w procesie wychowania dzieci? Od dziadków bardzo wiele można się nauczyć. Oni przekazują swoją wiedzę w sposób nienachalny, mogą rozszerzyć horyzonty naszego dziecka, są odpowiedzialni za kultywowanie i przekazywanie tradycji. Zdarza się nam tego nie doceniać. Wydaje nam się często, że, że oni są tacy nieżyciowi, bywa, że nie traktujemy ich poważnie. Na ich postępowanie spoglądamy z przymrużeniem oka, tymczasem powinniśmy zdać sobie sprawę z faktu, że nasze dzieci mogą tylko zyskać na pielęgnowaniu relacji z dziadkami większości z nas, dziadkowie kojarzą się z ciepłem, spokojnymi, leniwymi, weekendowymi popołudniami i spysznym domowym jedzeniem. W dobie komputeryzacji i wiecznego pośpiechu, takie zwolnienie tempa i relaks na łonie rodziny są bardzo potrzebne. Babcia i dziadek mogą dać dzieciom miłość, spokój, ciepło i tak potrzebne w wychowaniu poczucie bezpieczeństwa, którego niejednokrotnie nie są w stanie dać dzieciom ich zapracowani, zaśpieszeni i znerwicowani rodzicem. I właśnie dlatego często to dzieci wolą dziadków. Radioterapia.